Drodzy czytelnicy Gościa Niedzielnego, ukochani czciciele Matki Bożej Piekarskiej Opiekunki Sławnej. Na różne sposoby Kościół głosi dzisiaj Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Jezusie z Nazaretu, o tym, który był ukrzyżowany i który z martwych wstał. Dziś, w czasach wolności, Kościół chętnie korzysta ze środków społecznego przekazu, by umacniać nadzieję w ludzkich sercach. Bardzo się raduję, że redakcja Gościa Niedzielnego przekazuje swoim czytelnikom płytę z ważnymi przemówieniami Jana Pawła II. Przez wiele lat przemawiał do nas ze Wzgórza Piekarskiego, Dziś przypominamy sobie głoszoną w Katowicach Ewangelię Pracy. Czynimy to w Dniu Pielgrzymki do piekar roku 2001. Wiadomo nam, że piekary są nie tylko głównym sanktuarium maryjnym na Śląsku, ale także stolicą społecznego katolicyzmu w naszym regionie. Stanowią niejako śląską agorę, gdzie przybywają pielgrzymi, żeby doświadczyć społecznej siły wiary. Doświadczamy tej prawdy, zwłaszcza w czasie majowej pielgrzymki mężów i młodzieńców. Podkreślamy wtedy tytuł nadany Maryi czczonej w piekarach przez Jana Pawła II Matka Sprawiedliwości Miłości Społecznej. W czasie sierpniowej pielgrzymki matek i dziewcząt Bardziej przybywamy do Pani Piekarskiej jako śląskiej gospodyni, by umocnić rodziny, utrwalić piękne tradycje i zwyczaje, które mają wyraźnie chrześcijańskie korzenie na Śląsku. Do piekar przychodziły dawni pokolenia, żeby w masowych pielgrzymkach utwierdzić swoje przekonania religijne. Czynimy to także dziś, w okresie odzyskanej wolności, kiedy tę wolność trzeba na nowo zagospodarować, kiedy trzeba w pełni odpowiedzieć na Boże wezwania. Pozdrawiam i błogosławię wszystkim, do których dotrze mój głos. Matko Sprawiedliwości, Miłości Społecznej, módl się za nami wszystkimi. Szczęść Boże!